Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, z i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 14 lipca 2018 roku. Słuchacie właśnie 194 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj weganie. Michał dżagi cześć. Cześć, Trzymas. Witam wszystkich słuchaczy. Oraz Szymon Trzymas-Cieśniński, czyli ja. Witam również. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o. W filmie, który wywołał sporo kontrowersji. Zebrał najpierw dość pozytywne opinie, później też kilka takich skrajnych. Ogólnie ma średnią teraz 7-0 na IMDb. 81 punktów metascore, czyli całkiem wysokie noty. David Fear z The Rolling Stone nazwał ten film pretendentem dumiana najlepszego horroru dekady. Dekady, Tak podkreślam. Do tego o filmie było głośno, dlatego że. E, ile to było rok temu, czy już półtora z naszej perspektywy? Teraz. Nie będę. 2000, kiedyś, w 2016 roku, w maju. W Toronto. Bo no zależy właśnie do tego czego pijesz bo on, o nim było głośno między innymi dlatego, że on debiutował formalnie w Cannes, zanim trafił w ogóle do dystrybucji szerszej to pojawił się na festiwalu w Cannes w 2016 roku i tam nie zgarnął głównej nagrody, ale zgarnął nagrodę tą dziennikarzy, czyli to Fir Press, czy jak to się tam nazywa przepraszam teraz nie mam tej nazwy pod ręką, a tak, mm -hmm. Fipreski, Price, znalazłem. E, także do, został doceniony jako e, właśnie dzieło jakoś tam wyróżnione przez krytyków, e, no a później e, t, też przez festiwale e, przeszedł jak burza, można powiedzieć, bo w zasadzie gdzie się nie pojawiał, to nawet jeżeli nie wygrywał, no to e, na pewno zawsze budził poruszenie. Znaczy ja akurat, akurat w tej chwili myślałem o Toronto i potem o Jettebori Film Festival, czyli właśnie o Toronto i o szwedzkim festiwalu, bo po obu tych imprezach pojawiały się recenzje mówiące o tym, że ludzie mdleli, kilka osób zasłabło na sansach że wiele osób wychodziło z seansów, że wiele osób wymiotowało w trakcie tych seansów. A potem y, nawet y, już tak normalnie zapobiegawczo, czy też, no wiadomo też, aby było głośno, ale y, w arthouse'owym kinie New Art Fiat w Los Angeles widzowie otrzymywali już tak normalnie przed Sansem papierowe torebki na wymioty. A mowa oczywiście, te wszystkie informacje dotyczą filmu Row czyli w polskiej wersji językowej mięso lub też w tym tytule z drugiego obiegu na surowo. Tu film ma jeszcze drugi tytuł angielski, The Grave. Już w sumie nie wiem tak naprawdę, który jest oficjalny, bo na IMDb teraz niby The Grave jest oficjalny, na Metacriticu i w recenzjach cały czas Raw funkcjonuje. Nie mam pojęcia. W każdym razie Skupimy się dzisiaj na tym dziele, zastanowimy się nad tym, czy to naprawdę może być jeden z najlepszych horrorów dekady, czy naprawdę jest tak obrzydliwy. Opowiemy jak to z nami było w trakcie sensu, ale zaczniemy myślę tradycyjnie od krótkiego wprowadzenia w treść. Otóż główną bohaterką filmu jest Justine i dziewczyna ta rozpoczyna właśnie studia na kierunku weterynarii. Jest na pierwszym roku, jest wegetarianką czy może nawet weganką, to chyba nie jest sprecyzowane i odczuwa wstręt do mięsa. Jest także dość mocno zorientowana w kwestii praw zwierząt i tego typu zagadnieniach i na tych studiach, jako że jest z pierwszego roku, bierze udział w otrzemsinach, i tam zostaje zmuszona do zjedzenia mięsa. I tutaj, w zależności od tłumaczenia, jest to królicza albo kaczanerka. I ten nieco codzienny posiłek, powiedzmy, zaszkodzi naszej bohaterce, skutkuje z jednej strony ciężką alergią skórną, a z drugiej strony także obudzeniem takiego nienaturalnego apetytu na mięso, najlepiej surowe i ludzkie. I myślę, że tyle wystarczy. No to Jerry, powiedz mi, jak to z tobą było w trakcie sensu? Czy w ogóle miałeś jakieś oczekiwania konkretne? Jak się czułeś w trakcie sensu, Czy naprawdę ten film bywał na tobie tak wielkie wrażenie, jak na krytykach? No i jak go oceniasz? Po kolei. Ja, jeżeli chodzi o oczekiwania, to w sumie... Zabrzmi to trochę głupio w przypadku filmu, który zebrał tak dużo pozytywnych opinii, ale ja nie miałem jakichś specjalnie wielkich oczekiwań, dlatego że mimo, że tutaj ten punkt wyjścia i tematyka kanibalizmu w zasadzie jest świetnie znana przed seansem, no to ja nie za bardzo wiedziałem jak autorka, bo tutaj za scenariusz i reżyserię odpowiada francuska czy belgijka, której nawet nie będę z nazwiska próbował przytoczyć, bo bym sobie język połamał. Za scenariusz reżyserii odpowiada Julia de Cornau. Hmm. Tak, dziękuję Ci bardzo. Wiesz, nie, nie wiedziałem tak naprawdę jak ten temat jest tutaj ugryziony i no liczyłem, że dostaniemy coś ciekawego i powiem szczerze, że ja jestem tym filmem zauroczony. Dlatego, że to jest film, który wydaje mi się, że z jednej strony jest zadziwiająco wręcz prosty, bo o Row mówiło się dużo w kategoriach wiesz, tej nowej fali arthausowych horrorów różnego rodzaju i no ja tak się trochę zastanawiałem, czy tutaj będziemy mieli do czynienia właśnie z takim wiesz, tym takim typowym arthousem. Duże ujęcia, minimum fabuły na przykład i tak dalej, i tak dalej. A tu zaskoczenie. Nie, ten film tak naprawdę tętni życiem, można powiedzieć od pierwszej do ostatniej sceny. Jest kapitalnie skonstruowany bardzo w taki, w, w taki bardzo przemyślany sposób podany, bo wiesz, ta otwierająca sekwencja wrzuca nas tak naprawdę na głęboką wodę i my y, tę fabułę, która, jak y, może porozmawiamy sobie w sekcji spoilerowej, nie jest przesadnie skomplikowana, żeby nie powiedzieć, jest prosta, ale jest nam zaprezentowana w szalenie atrakcyjny sposób, a do tego y, tutaj wszystko, mam wrażenie, zagrało. Y, mamy świetnych młodych aktorów y, w roli głównej, którzy naprawdę bardzo wiarygodnie potrafili się wcielić w te postaci, a umówmy się, że zadanie mieli trudne, bo ten film faktycznie momentami bywa szokujący i nawiązując do Twojego pytania, jak się czułem w trakcie seansu, no to ja słyszałem o tym, że ten film wywoływał skrajne, także takie fizjologiczne reakcje ze strony widzów, no ale wiesz, o, o tym też się często mówi, to od czasów egzorcysty i tych słynnych historii o tym, jak to ktoś tam poronił, a ktoś zemdlał i tak dalej, no to przy wielu horrorach to wraca jak mantra i ja to bardziej zawsze traktuję w kategoriach marketingu niż, niż czegoś, co ma miejsce naprawdę. Natomiast przy Row jestem w stanie zrozumieć, że ten film na widzów może tak działać, dlatego że on jest w sumie dosyć naturalistyczny w pokazywaniu tego, z czym tutaj mamy do czynienia i tak naprawdę w momencie, kiedy widzimy... Niektóre sekwencje, to nie jest specjalny spoiler, bo to chyba nawet na trailerach była ta sekwencja na przykład i mamy, i mamy scenę, w której nasza Justine wgryza się w surowego kurczaka. No to każdy, kto operuje z mięsem w kuchni, no wie, że raczej taki surowy kurczak, no nie jest specjalnie, że tak powiem atrakcyjny w swojej konsystencji i formie, a tutaj to, jak to jest nakręcone, no to, to powoduje, że teoretycznie taka banalna wydawałoby się scena potrafi człowiekowi już nieźle w żołądku namieszać, a, a to nie jest szczyt tego, co tutaj dostajemy, więc no zdecydowanie to jest kino intensywne pod tym kątem, no ale ja przede wszystkim też tym, co, czym jestem totalnie kupiony, to tym jak to wszystko zostało też rozwiązane, bo mimo, że pewnych takich rozwiązań fabularnych, które tutaj scenarzystka się, że tak powiem nam... Kurde. Plączy mi się język dzisiaj, których scenarzystka się tutaj i mała w tym filmie, można się domyślić, no bo one są dosyć wyraźnie sygnalizowane, no to całościowo, wydaje mi się, że to jak cała ta opowieść jest domknięta, no to, to jest bardzo dobra rzecz i na mnie to zrobiło szalenie mocne wrażenie i naprawdę tak jak wiesz, nieraz jak się ogląda filmy w zaciszu domowym, to człowiek ma obecnie taką tendencję, że tu sobie sprawdzi coś na telefonie, tu zrobi przerwę, herbata, kawa czy coś tam, to absolutnie nie, to, to jak rzadko w ostatnim czasie miałem tak, że po prostu jak usiadłem do mięsa, no to po prostu chłonąłem film od początku do końca. Właśnie takie cztery kategorie, które mnie tutaj interesują, gdy już o tym rozmawiamy, o tej konkretnej produkcji, to po pierwsze ta obrzydliwość, po drugie konstrukcja całości, sposób prowadzenia narracji, struktura, po trzecie ta art i po czwarte kwestia kobiecości. No i może zostańmy na chwilę jeszcze przy tej obrzydliwości tak jak powiedziałeś, twórcy tutaj twórcy, twórczyni stawia na naturalizm i to jest ciekawe że film w żaden sposób nie patuje scenami przemocy, trudno więc mówić o brutalności czy czymś takim ale różne takie delikatniejsze sceny są pokazane na tyle naturalistycznie że to mocno oddziaływuje na widza, odpowiednio podane kilka kropel krwi czy na przykład zabliźniona warga, górna warga w centrum kadru potrafią tak naprawdę zrobić o wiele większe wrażenie tutaj, w row niż nie wiem, patroszenie żywcem w innych produkcjach. I to było dla mnie fascynujące. Ja przy, przy tym filmie y, jadłem. <śled> <śled> <śled> tak. I o ile przy tym, w tej pierwszej połowie jadło mi się tak, bez większych problemów, tak już w tej drugiej yy, i po się właśnie im bardziej yy, analizowałem ten film po Sansie, tym bardziej było mnie dobrze. i dzisiaj też, teraz przed nagraniem wiesz, że y, też sobie jadłem brokuły, tak, yy, żeby właśnie bez mięs nie było, <laughs> yy, to powiem Ci, że jak zacząłem myśleć o tym filmie, to do tej pory troszkę mi się żołądek podniósł, troszkę mnie ściska w garle, bo... Yy. No właśnie, mówimy o tym filmie w Nekropolitanie, tak na podcaście, traktujemy go jako horror i rzeczywiście w trakcie Sans odczuwa się strach. To nie jest konkretny lęk przed czymś określonym, a bardziej właśnie strach przed nieznanym, taki niepokój wynikający też z braku akceptacji tego, co się dzieje na ekranie, bo teoretycznie można by ten nazwać film, Ro, po prostu obrzydliwym, ale... No właśnie to, co w nas wzbudza, to nie jest takie typowo obrzydzenie fizyczne. tak? Tutaj nie chodzi o to, że zostaje nam pokazane jakieś zepsute jedzenie, robactwo, rozkład czy coś takiego, tylko to jest taki wstręt na poziomie psychiki yy, właśnie związanym tak jak nie, ten kurczak. Tak? No to nie jest coś takiego naprawdę stricte obleśnego, okropnego, nie? ale to jest tak tutaj zaprezentowane, yy, że czujemy się nie najlepiej. Mamy też yy, ten film traktuje troszkę o trichofagii, widzimy w jednej ze scen osobę wyciągającą sobie włosy z ust, no i ta sekwencja po prostu powiem ci, że mnie tak, zmroziła, tak? tak. tak? Ja no, czułem się okropnie, a w momencie gdy pojawia się po raz pierwszy pokazana wprost pokazany wprost kanibalizm, chociaż to jest teoretycznie nic takiego, nie? nie, nie chcemy teraz zdradzać szczegółów, ale w gruncie rzeczy jakby o tym teraz powiedzieć, to ktoś by wzroszył ramionami, no ale to nic strasznego, to ja autentycznie, siedząc właśnie przed ekranem, no, jak coś tam wydawałem z jakieś dźwięki i piszczałem w jakiś dziwny sposób, pewnie i nogi mi chodziły po prostu, wiesz, siedzę i nogi mi chodzą lewo, prawo, ja coś tam wydaję z ciebie jakieś dźwięki, strasznie to na mnie wpłynęło i myślę, że osoby bardziej wrażliwe, zwłaszcza w kinie, tak, mogą naprawdę mieć tutaj odruch wymiotny przy wielu sekwencjach. A wiesz w A... wpadnę, wpadnę ci tylko w słowo, no. mi się wydaje, że to jest związane też z tym, że tutaj na poziomie scenariusza mamy bardzo ciekawie poprowadzony cały ten wątek kanibalizmu w kontekście powiedziałbym przełamywania różnego rodzaju poziomów tabu. Bo mhm. tutaj tak jak no, samo jedzenie ludzkiego mięsa już jest można powiedzieć jednym z największych pewnie tabu jeżeli chodzi o ludzką rasę, no to ten kontekst tej pierwszej sceny, w której widzimy to zjadanie ludzkiego mięsa no to wiesz on nadaje tak dwuznacznego jeszcze dodatkowego, dodatkowej takiej siły, dodatkowych emocji i, i przełamuje to tabu jeszcze na dodatkowym poziomie można powiedzieć, że wiesz, to robi jeszcze większe wrażenie niż jakbyśmy to mieli w jakiejś takiej nie wiem, zwyczajnej scenie, że się tak wyraża. Mhm, bo to, że bohaterka jest tą wegetarianką, to to nie jest tutaj bez znaczenia, my widzimy i to jest druga scena filmu jak przypadkiem w swoim posiłku w jakimś tam pire znajduje kawałek chyba wołowiny i jak reaguje na to no i właśnie w tym kontekście potem ta jej przemiana robi jeszcze większe wrażenie i skoro już w sumie do tego naturalnie przeszliśmy to porozmawiajmy może chwilę też o konstrukcji bo wydaje się, że ten film jest Właśnie jakoś odkrywczy nie? w tym, jak jest zbudowany. Można mm -hmm. tak, tak, mieć tak. wrażenie, gdy się go ogląda. Tak człowiek e, tak leci od tego plot pointu do plot pointu, e, od tych głównych i przez te mniejsze i po prostu cały czas jest zaskakiwany, cały czas jest taki właśnie pełen różnych emocji, odczuwa to napięcie, przeżywa to wszystko, ale w gruncie rzeczy ten film jest do bólu tradycyjny. Ja pod koniec sensu zacząłem to wszystko sobie analizować i przecież... Mamy scenę otwarcia, która prezentuje jednostkę rzucającą się pod koła samochodu na drodze, my nie wiemy kto to jest, nie rozumiemy do końca co się dzieje, może to była nieudana próba samobójcza, a może celowe spowodowanie wypadku, diabli wiedzą, no ale właśnie takie typowe zarzucenie wędki, tak zasianie tego ziarka niepewności. Czujemy niepokój, wiemy, że porządek rzeczy zostanie tutaj w tym świecie zakłócony. Następnie zaprezentowana nam zostaje Justine, czyli ta główna bohaterka filmu. Najpierw na tle swoich rodziców, następnie na tle różnych studentów z kampusu uniwersyteckiego i własnej siostry. Taka typowa ekspozycja. Dziewczyna jest jednostką charakterystyczną, wyróżnia się, ma określony sposób bycia, spojrzenie na świat, światopogląd, kierarkie wartości, Wszelkie no i oczywiście tutaj już też w tym pierwszym akcie zaczynają się dziać pewne niepokojące rzeczy. Początkowo wszystko da się łatwo zracjonalizować, ale w pewnym momencie te zasady panujące w świecie przedstawionym zostają już jednoznacznie podważone. Tak, czyli mamy to pojawienie się potwora potworności. My jesteśmy świadkami powolo, powolnego załamywania się tego porządku coraz bardziej i bardziej. I to wszystko prowadzi do finału, który wprawdzie daje szansę na przywrócenie ładu w świecie przedstawionym, ale ostatnio nie okazuje się być kropką nad i w kontekście grozy, i po prostu wiemy, że w tym świecie y, dzieje się coś złego, i my oraz bohaterowie filmu musimy po prostu się z tym pogodzić wszyscy, tak? I właśnie dopiero po finale widać, że to jest naprawdę taka łopatologiczna struktura, bo w trakcie sensu ja byłem zachwycony tym, znaczy nadal jestem, tak? Tylko po prostu. Myślałem, że to jest jakieś eksperymentalne, takie strasznie nietypowe. To się okazuje, że nie, to jest po prostu świetnie zrealizowany schemat, ale tak idealnie, doskonale. Tak, no bo to jest to, jest to co żeśmy rozmawiali sobie prywatnie przed nagraniem, że po prostu dla mnie. Tutaj wybitną robotę odwaliła scenarzystka w tym, jak zamaskowała i umiejętnie porozkładała te wszystkie punkty całości tej historii, całej tej opowieści. Tutaj, tak naprawdę, każda najdrobniejsza jedna scena, którą widzimy gdzieś tam na początku filmu, czasem, nie wiem, jedno spojrzenie bohaterki, jakaś jedno, jedna z pozoru nieistotna rzecz, jakieś jedna, jedno zdarzenie, które wydaje nam się początkowo albo niejasne, albo niepotrzebne, albo dyskusyjne, to później powraca i pod tym kątem to jest film, który można powiedzieć, że on jest absolutnie pozbawiony zbędnych scen. To nieustanne zaskakiwanie nas widzów, no to powoduje, że właśnie my jesteśmy w ciągłym napięciu, w ciągłym dyskomforcie. Tak naprawdę to, to jest to, co ja powiedziałem, że mimo, że my pewnych rzeczy jesteśmy się w stanie domyślić, jak ta fabuła się potoczy, no to tutaj właśnie przez określone pomysły scenarzystki też właśnie te konstrukcyjne, no to udaje się utrzymać nas w napięciu do samego końca, bo, bo myślę, że wiesz można by to było poprowadzić w dużo bardziej taki klasyczny sposób po prostu yy, yy, całą tę historię, ale to w tym momencie yy, myślę, że można, yy, mogłoby zadziałać takie, takie coś, że wiesz byśmy już odgadli mniej więcej kierunek dużo wcześniej i gdzieś tam to napięcie by siadło, a tutaj nie dość że konstrukcyjnie to jest świetnie, też w nawiązaniu do gatunkowości tego, co wspomniałeś, że rozmawiamy mm -hmm. o tym filmie jako o horrorze, no to zwróć uwagę, że tutaj też wydaje mi się, że autorka świetnie bawiła się jakby konwencją grozy, bo tutaj, nie wiem, czy przypomina sobie, jest taka jedna z początkowych sekwencji, która też była na trailerze tego kocenia pierwszoroczniaków na tej weterynarii i to jest teoretycznie takie no, no nic strasznego można powiedzieć, ale to jak to jest sfilmowane to jak tutaj jest to połączone z muzyką, no to robi to piorunujące wrażenie, a to nie jest jedna, jedyna scena w tym filmie która właśnie wykorzystuje muzykę obraz wiesz, to, to jak to jest sfilmowane aby rozegrać coś tak horrorowo, że się tak wyrażę i, i to jest świetne dla mnie nic strasznego mówisz dla mnie, to była straszna sekwencja. Znaczy, nie no, była, była. <grym> wiesz, ona była ona była straszna, tylko chodzi mi jakby o to też, że tutaj y, mówimy o tym, że to jest takie dzieło naturalistyczne, nie, że to jakby jakby spojrzeć na to tak teoretycznie na pierwszy rzut oka, no to można powiedzieć, że to, to nie jest coś, z czym byśmy się y, w świecie takim zwykłym, przedstawionym naszym naokoło nas nie spotykali. Nie? No, to, to tutaj nie ma czegoś takiego, y, co by mogło być szokujące jako coś, wiesz, czym pierwszy raz się spotykasz, albo zupełnie nieznane, ale wiesz, to jak to jest właśnie zaprezentowane i w jakich okolicznościach widzimy to, co widzimy, no to robi takie wrażenie, jakie robi. Mm -hmm. I w sumie znowu tak w miarę naturalnie przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli cały ten art house. No właśnie tak mówimy, że to jest jednak to kino gatunkowe, nie, że mamy jakiś tam typowy dla horroru schemat, chociaż wykorzystany doskonale. No i gdzie jest cała ta eksperymentalność, nowatorstwo, tak ten, ten artyzm? No właśnie on tutaj jest obecny i to jest piękne, że jak ty powiedziałeś, nie? że usłyszałeś, że Art House się spodziewałeś jakiś dłuży zdziwas i tak dalej. No właśnie... Zobacz, teoretycznie to wszystko tutaj jest, tylko tak podane, że to jest strasznie przystępne. Nie wiem, zabawa właśnie symboliką w kwestii właśnie przedstawienia mm -hmm, kobiecości, tak. ale to rozwiniemy za chwilę. Ale sama warstwa też realizacyjna, to jak sam zauważyłeś pokazanie tego kocenia, tych rytuałów na pierwszym roku studiów na tym uniwerku, no przecież to jest przedstawione, no właśnie jak najlepsze kino gatunkowe. Z drugiej strony mamy sekwencję takie, gdzie stawiamy na jakiś minimalizm, nie wiem gdzie skupiamy się właśnie na tej zabliźnionej wardze, czy na jednej kropli krwi, jednej jednej kropelce. Ponadto mamy na przykład genialne sekwencje z zastosowaniem kolorów, przykładowo ta niebieska i żółta farba, które mają stać się zieloną. No przecież to jest niesamowity pomysł, jeżeli mówimy o filmie, o języku filmu i to też świetnie gra na ekranie. Ci wszyscy nasi tutaj bohaterowie, jakby właśnie spojrzeć na oprawę wizualną na wykorzystanie scenografii, na nazwijmy to kostiumy, tak? to przecież tutaj jest masa e, tak e, właśnie nowatorskich, nietypowych zagrań, tylko że tak po prostu płynnie wplecionych w całość, że e, można na to nie zwrócić uwagi, można obejrzeć ten film i w ogóle no, o tym nie myśleć, nie? No, Ja się w pełni zgadzam, a jeszcze ja bym też na pewno dodał do tego wszystkiego muzykę, bo tak jak wspólnie tak, tak. omawialiśmy jakiś czas temu Koszmar, ten niemiecki film, gdzie muzyka była też wykorzystywana jako ten element budowania napięcia i tego całego języka filmowego, o którym wspomniałeś, no to tutaj ta muzyka też jest rewelacyjnej i doskonale wykorzystywana. Ona jest świetna sama w sobie. Tutaj autorem muzyki jest Jim Williams, który tak Horrorowo współpracował między innymi z Benem Whitleyem, także to mm. fani grozy mogą go kojarzyć, ale oprócz jego ścieżki dźwiękowej jest wykorzystane sporo różnego rodzaju muzyki, między innymi jak gdzieś tam na przykład u siebie wrzucałem jest taka sekwencja przed lustrem z piosenką takiej żeńskiej kapeli Ortiz, która, wiesz, to też sekwencja teoretycznie Taka zupełnie jakaś tam prosta, taki przerywnik można powiedzieć w tej, akcji, w tej całej głównej osi fabularnej, w tej akcji, a też jak to jest świetnie zrobione właśnie od tej strony audiowizualnej, od strony tego, co nam autorka chciała zaprezentować, jak chciała nam to zaprezentować, jak świetnie dobrała wszystkie środki wyrazu, że wiesz, że ta krótka, nie wiem, 2-3 minutowa sekwencja, no... Ustawia widza pod konkretne emocje, tak jak sobie to autorka wymarzyła. No świetna rzecz, po prostu. Hmm, no ja się z tym absolutnie zgadzam i wspomniałeś o tej scenie przed lustrem. Ona wydaje się być przegrywnikiem dla przeciętnego widza w kinie, czy nie wiem, na Netflixie, czy gdzie tam ten film zobaczy. Pewnie też będzie po prostu takim tam filerkiem, ale ona jest tak potwornie ważna, bo mm -hmm. chociaż mówimy, że to jest horror, że to jest właśnie jakieś tam nowe ki nowa fala kina francuskiego, że właśnie film kanibalistyczny, to tak, racja, my to podtrzymujemy, ale to też jest w dużej mierze Film e, kobiecy o kobiecie, film z e, takiego powiedzmy podgatunku coming of age drama, nie wiem czy to on się jakoś na polski tłumaczy, jakoś teraz szukam w głowie od kilku minut, nie mogę znaleźć tłumaczenia, no ale wiecie o co chodzi, film o dojrzewaniu bo nasza bohaterka trafia na te studnie właśnie jako wegetarianka kontrolowana przez matkę i ojca trochę też, ale głównie przez matkę, jako troszkę taka sierotka Marysia, jako dziewica oczywiście. No i tutaj właśnie wiecie, no studia, kampus, akademik, po raz pierwszy poddaje się depilacji, roz, odbywa rozmowę o miesiączce, po raz pierwszy zakłada busy, buty na obcasie, otrzymuje jakąś tam trochę bardziej zwiewną sukienkę od siostry, przeżywa inicjację seksualną i to tak właściwie... Nie wiem, kilka inicjacji albo inicjacja na kilku poziomach, w zależności od tego, jak na to patrzeć. E, oczywiście pojawia się wątek bulimi, anoreksji, i to wszystko też zostaje wplecione w ten film. Znaczy ja nie mam pojęcia, jak to odbiorą kobiety, na pewno inaczej. Tak trochę nawet przed samym nagraniem pomyślałem, że szkoda, że nie ma z nami tutaj Bogusi, Agnieszki, czy kogoś. E, jakiegoś kobiecego głosu, bo. Kurczę, to też jest tak wplecione, że można na to nie zwrócić uwagi, ale przecież nasza bohaterka przychodzi pełną przemianę. Właśnie widzimy na początku, że ona na przykład, jak, jak idzie w tych butach na obcasie, nie? czy właśnie jak tę sukienkę zakłada, no to jak wygląda wtedy. A potem masz tę scenę przed lustrem, absolutna przemiana. I podejście do mężczyzn też w tym filmie, początkowo i pod koniec, już abstrahując od tego całego kanibalizmu, nie? Chociaż to też jest fa fajną metaforą w tym kontekście, nie tego dojrzewania seksualnego wow, no ile tu jest treści jeszcze takiej wiesz, wyżej tak ponad tą po prostu zwyczajną fabułą. No ja, ja ci powiem, że o tyle się nie zgadzam, że ja nie wiem jak można przegapić tą przemianę, bo ona wydaje mi się, że z punktu widzenia całości tej historii, no to jest kluczowa tak naprawdę, no to jest jedna z tych rzeczy, które ciągną całą tę główną oś fabularną, oś fabularną, oś fabularną, natomiast to, co jest fantastyczne, to jest właśnie to, o czym wspominasz, że tutaj jest cała masa dodatkowej treści, bo oczywiście to, co mówisz o tym, że to jest film pod pewnymi względami kobiecy i właśnie ten film o dorastaniu, o tej inicjacji na różnego rodzaju poziomie, to jest wszystko prawda, ale zwróć uwagę, że to jest też taki bardzo nietypowy dramat rodzinny. Bo ja tak sobie po sensie stwierdziłem, że no nie wchodząc tutaj na razie jeszcze w spoilery, ale tak naprawdę to Row, jeżeli odrze się z tej gatunkowości na przykład i spojrzy się na ten rdzeń historii, no to w dużej mierze to jest właśnie też historia o popapranych relacjach rodzinnych. Nie? No tutaj, tutaj to, że na tym uniwerku funkcjonuje już starsza siostra to, że ta młodsza w tej chwili urwała się matce spod kurateli, która tak jak mówisz, no widać, This że tam ją krótko trzyma, on. tak, no to, to po prostu to jest szalenie istotne w, dla całej tej fabuły. I mi się to bardzo, bardzo podoba, bo to było coś, co wiesz, wydawało się w pierwszej chwili, że to jest. Tylko taki dodatek, że to jest taki smaczek, i nagle, kiedy już mamy pełen obraz sytuacji, no to nagle się okazuje, że to też jest rzecz w zasadzie fundamentalna. A jeżeli mówimy na przykład o operowaniu językiem filmowym i o wykorzystywaniu pewnych takich sztuczek przez autorkę, no to na przykład pewnie zwróciłeś uwagę też, jak fantastycznie chociażby jest prezentowana postać matki, gdzie mamy i matkę, i ojca, którzy no też można powiedzieć są w pewien sposób istotni dla fabuły i oni się przewijają przez cały ten film ale w zasadzie, mimo że nie są zawsze razem, to widziałaś twarz matki? Bo ja sobie nie przypominam, żeby ona była współraza w kadrze, w całości, tak, żeby jej się można było przyjrzeć. Ona zawsze jest, wiesz, gdzieś tam z profilu, kątem oka, migająca, tylko nie wiem, wydająca jakieś tam rozkazy, pouczająca rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I to też jest fantastyczne w kontekście właśnie interpretacji całego filmu i tego, jak my sobie będziemy całość tej historii w głowie układać i, i, i tak jak my będziemy ją czuli. No, po, po raz kolejny wypadałoby powiedzieć, że to jest po prostu świetna rzecz i, i widać jak dobrze tutaj sobie scenarzystka i reżyserka w jednej osobie poradziła z tym, co chciała zaprezentować. Hmm. Dokładnie tak. Więc podsumowując, no świetne kino, które z jednej strony jest autorskie na wielu poziomach, jest też starającym się, jest obrazem starającym się powiedzieć coś więcej, takim trochę, nie wiem, get out, tylko, że poruszającym trochę inne kwestie i do tego jest po prostu świetnym kinem gatunkowym, no. Dla mnie bomba i to pod każdym względem właśnie realizacyjnym, scenariuszowym, reżyserskim, aktorskim. Tutaj nasze dwie główne aktorki, bo to jest właśnie w dużej mierze teatr tych dwóch dziewczyn. Troszkę też jeszcze sublokatora naszej Justine. To właśnie ta trójka gra pierwsze skrzypce przez większość filmu. Wypadają, cała trójka wypada świetnie, nie mam tutaj mm -hmm, w ogóle co tak, rzecz, co tak. zastrzeżeń muzycznie, wizualnie i tak im bardziej myślę o tych kolorach, tym y, więcej rzeczy mi się przypomina, bo oprócz y, sceny z farbą, przecież sceny na dyskotece, one też wizualnie, y, oczywiście jak się tak zastanowimy, to nawet ja się trochę teraz przed nagraniem śmiałem sam do siebie, bo wyobrażałem sobie, jak kamerzysta chodzi za tym, która tam się obija o ten tłum na dyskotece, jak to mm -hmm. musi śmiesznie wyglądać z boku, ale w trakcie seansu, no to wypada niesamowicie tak strasznie płynnie, że dziewczyna naprawdę wbija na dyskotekę, przeciska się tam gdzieś, idzie od jednego baru do drugiego, od jednej z takiej mikroscenki imprezowej do drugiej, do trzeciej, do czwartej, wpada na siostrę. No świetnie to ze sobą gra, to była jedna, się tam w ogóle nie wiem, czy nie było, czy były cięcia, ale wydaje mi się, że był też taki jeden fajny mastershot na tej imprezie, pierwszej przynajmniej. Więc pod każdym jednym względem dla mnie jest to film bardzo dobry i polecam, polecam tyle. No, ja nie będę nic dodawał, bo wszystko powiedziałeś. W pełni się podpisuję. Uważam, że. Ten slogan, coraz bardziej wytarty, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych horrorów ostatnich lat, tutaj jest w pełni zasłużony. Zdecydowanie warto ten film nadrobić, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Dokładnie tak. Więc wszystkich, którzy nadal go nie poznali, odsyłamy do nadrobienia zaległości, a całą resztę zapraszamy jeszcze na nie wiem, chyba krótką strefę spoilerową. Krót, krótką, krótką. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witamy po krótkiej przerwie w strefie spoilerowej. Dobrze, to co Jerry, od czego chciałbyś zacząć? Mam pustkę w głowie teraz, bo tak naprawdę to mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko, co było istotne z punktu widzenia tego filmu, natomiast jak jesteśmy w strefie spoilerowej, to może do tego wątku rodzinnego bym chciał powrócić, bo dla mnie to jest chyba rzecz, która no, mnie chyba najbardziej kupiła. To jak w finale jakby dowiadujemy się, że można powiedzieć wszystko, co nasza bohaterka doświadczyła, czy nasze bohaterki doświadczyły, jest w pewien sposób genetycznie uwarunkowane, czy środowiskowo uwarunkowane może, bo moi koledzy z biologii i z antropologii by się pewnie z tym nie zgodzili, że to geny to pewnie środowisko. To jest absolutnie fantastyczna rzecz, bo ona tak naprawdę wszystko, co do tej pory widzieliśmy, stawia w nieco innym świetle. Wiesz, te relacje pomiędzy siostrami, to ten wegetarianizm, to podejście matki i to, jak ona jest zaprezentowana właśnie na początku i tak dalej, i tak dalej, to wiedząc już to, to co wiemy z finału, czyli to, że rodzice też eksperymentowali właśnie z kanibalizmem, można powiedzieć, no to wydaje mi się, że to bardzo dużo światła rzuca na pewne postawy tych postaci w pierwszej części filmu i też jakby pokazuje, że no tak naprawdę to mamy właśnie do czynienia z tym, o czym wspomniałem, z pewnym takim dramatem rodzinnym, który pokazuje, że Pewne kwestie, które nie wiem, gdzieś tam są w tej rodzinie zaniedbane, trochę, wiesz, zamiecione pod dywan, i tak dalej, i tak dalej, one rzutują bardzo mocno i okazują się no, kluczowe i fundamentalne dla tego młodszego pokolenia. I, I to dla mnie było rewelacyjne, naprawdę, bo ja nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze na sam koniec dostaniemy taki smakowity konsek, nome. nome. Jak ktoś oglądał dawno temu, to może przypomnijmy, że właśnie film rozpoczyna się, znaczy drugą sceną w filmie jest posiłek w jakiejś tam przydrożnej knajpce i tam Justin znajduje w swoich ziemniakach właśnie kawałek mięsa i wtedy ona to oczywiście wypluwa, tak dość ostentacyjnie. Tak tutaj się nie patyczkuje, tylko po prostu wypluwa wszystko, co miała w ustach, z takim nieuskrywanym obrzydzeniem, a i matka wtedy leci do kuchni i robi awanturę. Że jak to? Właśnie jak mięsa, że co to ma być? Jesteśmy wegetarianami, że ona to zgłosi, czy coś takiego? No robi straszne zamieszanie. A w finale matka też przy stole mówi, że dopóki zastyn nie zje wszystkiego, dziewczyna, która już jest na studiach, tak, więc nie jest dzieckiem, to nie odejdzie od stołu i wtedy wstaje obrażona i gdzieś sobie idzie. A ojciec rozpoczyna swój taki krótki monolog, w którym mówi, że właśnie spotykał się z mamą, tak należy traktować go jako kolegę, no ale nikogo innego nie miała. No i w końcu, gdy się pierwszy raz pocałowali, to on wszystko zrozumiał. I w momencie, gdy ojciec zaczyna to mówić, gdy pada pierwsze zdanie, to my widzimy zbliżenie na jego twarz i widzimy bliznę na jego górnej wardze. A wiemy, że Justin już odgryzła dolną wargę innemu bohaterowi wcześniej w Akademikach. Więc też w ogóle piękna taka rama duża i rama mała. Jeszcze? No i po chwili ojciec osłania klatkę piersiową z różnymi bliznami, i ty powiedziałeś, że eksperymentowali rodzice. A ja to zrozumiałem tak, że po prostu w linii żeńskiej tutaj mamy właśnie do czynienia z takim no, spotwornieniem, tak? Właśnie z tym, że wszystkie kobiety tutaj odczuwają żądzę tego ludzkiego mięsa. I że to jest jakoś tam dziedziczone, no bo przypadkiem nie przeszło tak na obie córki. Mhm. I że ten wegetarianizm jest spowodowany tym, że rodzice boją się, iż właśnie jeżeli zaczną mieć po prostu jakiekolwiek mięso, to że ta, ten zew się w nich obudzi. Tam też w momencie, gdy właśnie w środku mamy tę słynną scenę z palcem, która właśnie naprawdę sprawiła, że ja się tam trzepotałem strasznie przed ekranem i to naprawdę mocno, mocno, tak jak na takich krokach, które mnie tak istotnie przerażają, to to jest tak wytłumaczone, że niby, czy dziewczyny tak nie tłumaczą rodzicom, że to pies jednak zjadł ten palec. I wtedy ojciec mówi, zwierzę, które skosztowało ludzkiego mięsa, staje się zagrożeniem, może je polubić, tak, to ludzkie mięso i dlatego musimy uśpić naszego pieska, to on się chyba Quickie nazywał. Mhm. I no to tak wygląda, nie? że gdy dochodzi do tej inicjacji, zarówno seksualnej, jak i kanibalistycznej, to chcemy więcej tutaj w tym filmie, no i w życiu też, w gruncie rzeczy pewnie, nie? No, to, to jest jak najbardziej pewnie słuszna interpretacja całości, natomiast dla mnie to, co w tym jest najfajniejsze, to ten właśnie zaszyty dramat rodzinny, bo wiesz, bo ty mówisz, że rodzice wybrali świadomie ten wegetarianizm, żeby nie doszło do tej inicjacji, do tego spotwornienia, natomiast ja z kolei trochę to odbieram jako taki problem, który, wiesz, jest, jest mamy zdiagnozowany, określony problem, który, którego rodzice mają świadomość i wiedzą, że on istnieje, mhm. ale z drugiej strony przez ich, można powiedzieć, no poniekąd zaniedbanie, czy zaniechanie, tak A, to, to, naprawdę dochodzi, dochodzi do, do, całego, do całej tej eskalacji, do tego, do tego, z czym tutaj mamy do czynienia, czyli właśnie z tym, że do tego spotwornienia finalnie dochodzi i to jest dla mnie naprawdę bardzo interesujące w, w kontekście całej tej historii, no bo wiesz, to jak ja, ja na to patrzę trochę z perspektywy wiesz, rodzica i yy, ja też jak widzę gdzieś tam w filmie właśnie taki jakiś tam konflikt czy, czy rozgrywkę na linii dzieci rodzice, to, to czasami się zastanawiam yy, jak to się ma do tego prawdziwego życia, na przykład jak ja bym zareagował w określonych sytuacjach i to jest... Yy, bardzo ciekawa sytuacja, no bo wiesz, bo z jednej strony faktycznie, jeżeli tutaj sobie założymy, że, że gdzieś tam ta obawa na pewno ona musiała być co, co do tego, co się może stać, jak dziewczyny nasze skosztują mięsa, to to wiesz, to też z drugiej strony wydaje mi się, że jest trochę naiwnym idealizmem graniczącym z głupotą, wiara w to, że one z tym mięsem nigdy się nie spotkają, no bo wiemy, jak w życiu to wygląda, że Oczywiście, będąc wegetarianami, no to, to nie jest jakby łatwa sprawa w, w tym życiu, żeby się tego mięsa absolutnie wystrzec. I na przykład ja się zacząłem zastanawiać: wiesz, czy tutaj ta, taka, nie wiem, prosta rozmowa, szczególnie z dziewczynami, które no są pełnoletnie, można powiedzieć, w trakcie pójścia na, na studia. Tym bardziej, że rodzice wiedzieli, jak wygląda sytuacja i jak wygląda ten proces przyjęcia do, do szkoły, no bo przecież mamy tam na przykład sytuację, kiedy dziewczyny oglądają zdjęcia i widzą swoich rodziców też w tych zakrwawionych fartuchach i tak dalej, i tak dalej, czyli mhm. oni wiedzieli, że ta inicjacja nastąpi i musieli mieć świadomość tego, że, że te dziewczyny idąc na weterynarię, wybierając konkretny ten kierunek, no one pewnie będą narażone na określone ryzyka. No i to jest bardzo, bardzo interesujący motyw. Ale dla mnie to jest banalnie wręcz prosta metafora. To jest krytyka po prostu edukacji seksualnej czy też braku edukacji seksualnej. Tak? Takie mhm. właśnie udawanie, że jak nie będziemy rozmawiali o seksie, to że nasze dziecko po prostu właśnie będzie dziewicą czy Boże, chłopak to prawiczkiem do końca życia, tak? No bo to tak wygląda. Zresztą w ogóle te, to, to takie paralele między seksem a kanibalizmem tutaj są dość widoczne i dość częste. Podoba mi się też to, że ostatecznie dochodzi do konsumpcji partnera, nie, że ta nasza właśnie cnotka, ta taka dziewczyna, która sobie nie radzi trochę w różnych sytuacjach społecznych, nagle zamienia się w tego dosłownie i w przenośni predatora, tak właśnie tę osobę, która tutaj rządzi i pożera drugą połówkę, tą taką modliszkę troszkę, no tego tutaj jest dużo i właśnie w kontekście rodziców ja to tak widzę, że oni po prostu zawalili totalnie sprawę edukacji seksualnej i edukacji kanibalistycznej, jeśli tak tutaj wyrażę i dlatego na koniec ojciec bardzo słusznie powiedział, że to nie jest wasza wina, tak, ani twoje, ani twoje siostry, bo to my zawaliliśmy, tak, bo spójrz tutaj, ja o wszystkim wiedziałem, no i zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, zwłaszcza, że wróćmy do tej sceny z psem, o której mówiłem, tam siostra starsza mówi, że to młodsza zjadła palec. Rodzice nie reagują, tak? Mhm. Utrzymują, ja że cię to wiesz, pies. To, to, to w ogóle jest dla mnie też pokaz kunsztu scenarzystki, że ci rodzice pojawiają się tak naprawdę w paru scenach, a oni są też szalenie wyraziści, to jest rozgrywane na prostych nutach, ale widać, że ten konflikt jest nie tylko na linii tej pokoleniowej, że się tak wyrażę, ale że na tej linii ojciec, matka czy małżonkowie tutaj też jest dużo skrywane i takie, wiesz, jakieś takiego poskórnego napięcia, nie? bo no, jak widzimy z tej ostatniej sceny, no, ojciec ma świadomość tego, jak to wszystko wygląda i tak naprawdę właśnie też, jak już wiemy, co się w, na końcu okazuje, no to właśnie ta relacja pomiędzy małżonkami, ona też nabiera zupełnie innej dynamiki, nie? bo w tym momencie to widzimy, jak bardzo w tych niektórych scenach ojciec chyba tam próbował przyjąć inicjatywę, czy, czy wiesz, czy próbował ty, ty, zapobiec tej potencjalnej tragedii, a to jednak matka pewnie jest żerana częściowo nomen omen przez, nie wiem, wyrzuty sumienia, przez jakieś tam strach też takie po prostu, strach i, i, i to, że mamy tutaj do czynienia z takim tabu, jakim mamy, no to, to jednak postawiła na swoim no i finalnie to doprowadza do, do tragedii. Hmm. Dokładnie tak. No właśnie, I to jest kolejny poziom odczytywania znaczeń w tym filmie, tak? To możemy to oglądać jako po prostu horror o dziewczynie, która zamienia się w kanibala. Nieważne dlaczego, tak, który jest fajnie nakręcony, z dobrze budowanym napięciem i też daje rozrywkę takiemu widzowi, który tylko tego oczekuje. A możemy właśnie zacząć analizować te wątki kobiece, wątki rodzinne, kwestie też tego dojrzewania seksualnego. No bomba po prostu. I to w 98 minutach tylko, bo ten film jest raczej tak, krótki. Tak, nie, no, no. On jest szalenie intensywny i on jest szalenie dynamiczny, bo też właśnie ta konstrukcja dynamizuje całą tę opowieść. No bo wiesz, to, że my trochę skaczemy pomiędzy tymi planami, to, że właśnie mamy dużo sekwencji takich bardzo efektownych na tych imprezach na przykład, czy, czy jakieś takie sekwencje dynamiczne, jak tam, nie wiem, z jednej strony mamy ujęcie statyczne na Justine, która tam ogląda ten mecz piłki nożnej, nie? a w tle tam, wiesz, cała ta akcja z mhm. tym właśnie meczem piłkarskim, który się rozgrywa na jej oczach i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie sekwencje, które powodują, że my jesteśmy cały czas wciągani w akcję, a tutaj, wiesz, jest bardzo dużo jeszcze takich drobnych scen, które też jakby albo nam rzucają tropy ku szczególnym interpretacjom, albo właśnie w pewien sposób mają nas, nie wiem, przestraszyć, obrzydzić. Jak wiesz, jak na przykład jest szalenie mocna i szalenie intensywna scena, kiedy ta Aleksja, siostra siostra kręci Justin na tej imprezie, kiedy ona mm -hmm. tam jest nawalona i w tym jakimś prosektorium, czy, czy gdzieś tam po prostu e, tarza się po ziemi po prostu. No jest psem, tak? no, ta scena jest w sumie, tak, jest, jest wstrząsająca, jak, jak się na nią patrzy, jak się weźmie pod uwagę to, że wiesz, że to siostra robi siostrze, można powiedzieć coś takiego. Na, na oczach innych studentów i tak dalej, i tak dalej. I, a przecież ona, abstrahując właśnie od tych dodatkowych znaczeń, sama w sobie jest też szalenie intensywna i mocna. I też taka, to jest kolejna taka, taka sekwencja, scena, która wybija widza po prostu z tej strefy komfortu. No naprawdę, no ja te, ten film mogę tylko i wyłącznie chwalić, bo naprawdę po seansie, im bardziej o nim myślałem, tym bardziej mi się to wszystko podobało, tym bardziej mi się to składało w jedną spójną całość, w jedną spójną wizję y, autorki y, i to jest naprawdę kapitalne kino. Ja, ja tu nie jestem w stanie się praktycznie do niczego przyczepić. Hmm. I właśnie a propos intensywności, no to przecież gdy widzimy ten filmik z y, Jostin udającą psa po alkoholu, y, no to po chwili w każdym, y, no, nie, żeby nie powiedzieć normalnym, to powiem przeciętnym, typowym filmie, byśmy zobaczyli coś, co miało być wentylem bezpieczeństwa, tak tym właśnie oddechem dla widza. A tutaj przecież po chwili dochodzi do konfrontacji sióstr i yy, siostra Justin odgryza jej kawałek polika. Tak? I mhm. w ogóle dochodzi tak, do takiej tak. intensywnej bójki, potem to wgryzanie się sobie w ręce no to nadal jest tak nieprzyjemne i tak intensywne, że to się ogląda no właśnie w pewien sposób nieprzyjemnie tak, tak jak się powinno oglądać dobry horror ale to nie jest łatwy, lekki, przyjemny seans, a przecież chwilę wcześniej mieliśmy właśnie całą sekwencję z depilacją, która też była bolesna już to jak zostało to pokazane naturalistycznie potem to ucięcie palca nożyczkami, to wykrwawianie się na podłodze o dziewczyny, która zemdlała, ta inicjacja kanibalistyczna. To też było długie i potwornie intensywne. Zresztą yy, też, nie wiem, ta scena właśnie z wyciąganiem włosów z ust. No to jest, to jest, Przecież ona trwa i trwa ma się, znaczy ona nie jest długa, jak się spojrzy na licznik, tak? ale gdy się to ogląda, to się ma wrażenie, że się po prostu nie chce skończyć. I mnie też po prostu trzepotało, no trząsłem się strasznie. A do tego Mamy też masę takich innych dziwnych, nieprzyjemnych, strasznie nieprzyjemnych scen, jakoś tak nieprzyjemnie sugestywnych z innymi bohaterami, nie wiem, ta anorektyczka w łazience, która się uśmiecha do swojego odbicia mm -hmm, po wyjściu, mm -hmm. że Sting, jak jej tam powiedziała, że jak chcesz łatwiej zwracać, to włóż dwa palce do ust. No przecież to jest upiorne jak diabli. Mamy scenę na stacji benzynowej, gdzie do tego chłopaka, lokatora że nie pamiętam co jak się jakiś nazywał, chyba. Tak, podchodzi ten tirowiec i zaczyna go miziać po uchu, a czy dotykać tak, ale tak nieprzyjemnie. No przecież okropna rzecz. Gdy jesteśmy właśnie w szpitalu po tym odcięciu palca, to tam jest jakiś e, stary facet, taki mrugający dziwak. No to też jest weird, tak? I właśnie takie strasznie horrorowe i nieprzyjemne. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest gatunkowe, a z drugiej strony arthausowe. No. A jeszcze no, zwróć uwagę, na przykład tak jak rozmawiamy cały czas i wracamy do tej fantastycznej konstrukcji, takiej prostej, ale niezwykle przemyślanej, to przecież w momencie, kiedy na przykład tam siostry się biją i dochodzi do tego wgryzienia się w policzek Aleksji, w policzek Justin, to też jest moment jeszcze w filmie, kiedy my tak naprawdę nie wiemy, że starsza siostra mhm. tak naprawdę przeszła to samo, co w tej chwili przechodzi Justin. Nie wiemy te dwa już. lata wcześniej, bo nie, to jest nie, po akcji nie. z samochodami, czy to jest przed akcją z samochodami? Nie, wydaje mi się, że to jest właśnie przed akcją A, z samochodami. A, to może to, to rzeczywiście. Tak? No, to... Chyba, chyba, że mi się to, w, wiesz, w głowie poprzestawiało, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze ten etap, mhm. kiedy one tak naprawdę nie wiedzą o sobie, można powiedzieć. Nie? I właśnie wydaje, tak przynajmniej mi się wydaje, no teraz nie, nie chcę nakłamać, ale wydaje mi się, że właśnie dopiero po tej konfrontacji dochodzi do, do tej sytuacji tam z autami, do całej tej eskalacji, tego, tego braterstwa broni, można powiedzieć. Nie? Czy braterstwa w tajemnicy, które, które siostry będą no, dzieliły już do końca filmu. Tak czy siak, no świetnie nakręcone, świetnie zrealizowane. I tyle, dobra, ja już nie chcę dalej analizować, powiem tylko, że ta wysypka nawet, taka głupota jak ta wysypka z skórna, to też nam nie zrobiło wrażenie no, jako zgadzam właśnie się w pełni. coś takiego horrorowego, bo no, niby było widać tak, że to jest po prostu no, efekt yy, analogowy, tak, efekt fizyczny, jakiś tam makijaż na ciele, ale gdy nasza bohaterka się drapie po tych, po tej już rzekomej wysypce, to, no to już wygląda nieprzyjemnie i sprawia, że ja się tam jakoś czuję, że odczułam dyskomfort na ekranie, a to jest właśnie sam początek i potem to wszystko eskaluje. No właśnie dobry film i ciekawe przeżycie, nie? ciekawe doświadczenie. No ja naprawdę, jeszcze raz jeżeli ktoś nas słucha w strefie spoilerowej, a paradoksalnie wydaje mi się, że też to jest jeden z tych filmów, który spokojnie można wielokrotnie oglądać i, i, i nawet myślę, że przy drugim seansie on pewnie jeszcze trochę przed nami otworzy jakichś dodatkowych furtek interpretacyjnych na przykład, no to, to warto się naprawdę tym filmem zainteresować, świetne kino po prostu. Hmm. Dokładnie tak. No dobrze, Jerry. Czas coś spożyć, nie? więc będziemy powoli kończyć. Dokładnie tak. Dzięki ci serdeczne. Dzięki. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy świeżych, <śmiech> smacznych warzyw. <śmiech> klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nagodnym pokaście. Now ojcu założycielu! Now ojcu założycielu! Czego? Oczyściłbym coś. Pozwól mi poczyścić. Przecież dopiero co był marzec. Ale poczyściłbym jeszcze trochę, oczyściłbym jeszcze coś, no, oczyściłbym, czyścić. Okna cholera pomyj, a nie. Ale no w ojcu założycielu. Ej, na co mi to było? Jedna z początkowych sekwencji, która też była na trailerze z tego takiego kotowania, tych pierwszoroczniaków. Kocenia. Ko, kocenia. Kocenia. Ko, kocenia. <śmiech>